Chciałbym opowiedzieć o swoim tutaj znalezisku. Tak, proszę. E, tak, no, akurat między ostatnim naszym spotkaniem w Domachowie a dniem dzisiejszym, gdzieś wśród pięci handlarza stażyzną leżało, leżało takie życie śpiewacze z 1950 roku, które tenże handlarz mi podarował. Ja to tak wziąłem bez przekonania i tutaj, jakby, to zrządzenie Losu, ponieważ na jednej z ostatnich stron jest artykuł o skaże Kolbergu i jego dziele, autorstwa Włodzimierza Poźniaka. W 60. rocznicę śmierci akurat taki artykuł. I Damachowieśmy e, mówili, że to nie są pierwsze e, i pewno ostatnie badania e, nad biskupizną nad każdym regionem, że każde pokolenie dorzuca coś i bada, e, naśladujące też e, i, i włączając się w ten długi ciąg badań e, rozpoczętych przez e, Oskara e, Kolberga. I tak sobie pomyślałem, że kiedy ten artykuł powstawał w 1950 roku to żyli ludzie jeszcze, którzy osobiście znali Oskara Kolberga. My czy teraz, teraz czytamy to wspomnienie, po nas przychodzą następni, następni. I tak sobie wyobraziłem, że mimo, że na tych zdjęciach tak jak przy pracy Oskar Kolberg wygląda, no to na uroczystość, stąd mój strój swojego jubileuszu wyglądał pewno bardziej elegancko, a na samej końcówce jest właśnie wspomnienie ostatnich urodzin Oskara Kolberga obchodzonych w Krakowie. I tu przeczytam taki króciutki tylko fragmentów, fragmencik. Dzieło życia Oskara Kolberga, owoc 50-letniego, niezmordowanego wysiłku jednego człowieka, znalazło szeroki oddźwięk w społeczeństwie, które w pełni oceniło zasługę polskiego badacza. Gdy w 1889 roku obchodzono w Krakowie uroczyście jubileusz sędziwego autora, określono jego wielkość w takich słowach. Jak on gdzieś Kolumb... Tyś odkrył nam nowy świat, przedtem nieznany, niezbadany, a jednak zdumiewający bogactwem kształtów i treści odkryłeś go nie za górami, nie za morzami, a tuż obok nas, pod słomianą szczechą naszej wiejskiej chaty, pod grubą siermięgą polskiego chłopa. Świat to tak bliski, tak zdaje się dostępny, a jednak przez długie lata patrzyliśmy nań ślepymi oczami, w różnorodne dźwięki jego życia, Wsłuchiwaliśmy się głuchymi uszyma. Świat ten to lud nasz, którego pracą i potem żyliśmy. Znaliście ten tekst? Nie pamiętam, nie, nie nie, wiem co to napisał, ale sprawdzę czy nie jest, bo po śmierci Kolberga Lam napisał taką krótką biografię, zobaczy skąd to, bo nie jest podany źródło. Skąd e, to znaczy podany. to nie jest po śmierci, bo to jest mowa tak, tak, wygłoszona. W 50, znaczy to jest mowa e, wygłoszona w 89 e, 9, roku, tak. na jego jubileuszu. Nie, nie, nie jest przytoczone kto jest w cudzysłowie, ale, ale nie jest to, to napisane to, kto... kto? Jest to, jest nie, nie, nie, nie. Czy, albo Kopernicki, ktoś tam tej, A, to... z tamtej, późniejszej, tej mączej mm. ekipy. Mm -hmm. to Ale coś zrobimy w Dyskusja. No, okay. dobra, dziękujemy za, fajnie, fajnie, że to zostało przypomniane, to w takim razie, Maciej macie że to światło tam to w takim razie archiwum, no i zajrzymy wreszcie do archiwum, no, to że to... to... to jak w połowie lat 90 lat z braku środków finansowych. Zawiązaliśmy się od nowa jako stowarzyszenie. Także my jesteśmy stowarzyszeniem, my żyjemy wyłącznie z grantów, nie mamy żadnego stałego finansowania i nie mamy pracowników na etacie, czego nie mogą pojąć yy, na przykład goście, którzy przyjeżdżają z zagranicy i wiedzą, że mamy takie archiwi. Yy, jest to taki nie no, ale taka, taka sytuacja. I ta prezentacja była przygotowywana w ubiegłym roku dla środowiska poznańskich naukowców, niekoniecznie etnologów czy etnografów, ale w ogóle dla środowiska naukowego, żeby widzieli, że coś takiego w Poznaniu o co na wieku istnieje. O obszarze Państwu Państwo jedzie bardzo dużo, także nie mówić. Może macie tylko. a komplet był chyba zupełnie niezłym, jak na tamte czasy, muzykiem. Może, że być gołosłownym, to ja pokażę fragmenty kompozycji w rękopisach. On się uczył u Elsnera, ale tak naprawdę jeszcze do długi czas uczył się Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i z tego też okresu pochodzi część szkiców kompozytorskich. Natomiast potem rok przebywał w Berlinie i przy okazji studiów związanych z, no, z znaną sprawą, czyli z tym, że był księgowym, Buchalterią się zajmował, przy okazji studiował też u dwóch profesorów berlińskich, których zresztą ślady, różne dopiski można znaleźć dzisiaj w jego rękopisach z tego okresu. Generalnie Generalnie, jako kompozytor, on jest słabo rozpoznaną postacią. Nigdy nie cieszyły się te jego utwory taką popularnością, żeby stać się elementem badawczym dla muzykologów, czy dla historyków muzyki. Było odnotowywane to, że to zawsze był jakiś etap wstępny do jego prac etnograficznych, aczkolwiek my mamy dowody na to, że on cały czas, będąc jeszcze w Warszawie w latach 60., próbował kompozycji, wydawał swoje utwory. Wydawał głównie utwory taneczne, publikował Kujawiaki, także Polonezy Mazury, ale przede wszystkim Kujawiaki i jest uznawany za takiego twórcę, który wypromował formę Kujawiaka wśród kompozytorów. Czyli to, że mamy później Kujawiaki na przykład Wieniawskiego czy innych kompozytorów z, z tej epoki pomniejszych, pomniejszych niż Wieniawski, to, to jest właściwie zasługa Kolberga, ponieważ ten kujawiak Kolberga Kolberga występuje najbardziej powszechnie i tych zbiorów Kujawiaków jest najwięcej. De facto to jest tak naprawdę rodzaj takiego ober oberko-mazurka, po prostu tylko charakterystycznego dla kujaw, z wieloma powtarzanymi e, motywami. I tych Kujawiaków jest też, w jego zbiorach kompozycji jest bardzo dużo. E, e, nie mamy podkładek. Nie? Jest to na, taki, bo, co e, ma, na takiej przecież to tak. Państwo w ogóle jest bliska te żeby to nie żeby było takie... Jak... Uh -huh. Żeby to nie było takie na sucho. Tu jest akurat libret co... E, Ale tutaj jeszcze. Tak, tak, Libretto opery yy, yy, Stena w karczmie. Yy, autorem libretta jest... Yy, yy. Kto jest autorem libretta? No? Gregorowicz, dobrze, Bo mi się z Grzegorzewiczem. A Grzegorzewicz też pisał różne rzeczy, ale akurat nie to. I tu jest akurat ubertura do tej opery i macie Państwo libretto. Yy. Ona powstała w wersji fortepianowej. Generalnie to, była, to był taki standard wśród kompozytorów, że wpisało się najpierw taką wersję fortepianową i dopiero później była instrumentowana. Krótplasterzy też tak powstawał. Mogę jeszcze pokazać na przykład jakąś pieśń. One się znacząco różnią, to opisy, od tych, utrwala, od tych, których utrwala muzykę ludową. To za chwilę też pokażemy. Tu może z drugiej strony. To jest z kolei fragment z opery Pielgrzynka do Częstochowy, to jest opera, z której zostały tylko szkice, krótkie fragmenty. Tych, tych rękopisów takich muzycznych jest bardzo dużo oczywiście, są one zarówno u nas, jak i w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. <grywa> Zawascynowany był przez całe życie postacią Chopina, czyli w tych utworach jego, zwłaszcza w fortepianowych kompozycjach jest bardzo dużo takich nawiązań do Chopina i harmonicznych, nawet czyste, nawet czasami pewne akordy są kopiowane też z utworów Chopina, natomiast jako kompozytor nie był romantykiem, ja się będę upierał przy tym i póki mogę mówić to będę o tym mówił, u... nie był kompozytorem stricte romantycznym, on był wychowany na muzyce klasycyzmu, na Mozarcie, Beethovenie, na muzyce Bacha, takich twórców jak Johann Adolf Hasse w tej szkole niemieckiej, i w jego muzyce jest bardzo niewiele takich zrywów romantycznych. To nie jest muzyka, która by pokazywała jakąś rozbuchaną emocjonalność. To jest typowy, typowy oświeceniowy kompozytor, który bardzo skrupulatnie pisze swoje utwory. Czasami się inspiruje oczywiście muzyką rosyjniego, czasami się inspiruje tą muzyką ludową polską, która też w jego kompozycjach nie jest takim elementem, to znaczy jest ważny element zawsze u niego. Ale to jest rodzaj takiego szafarzu zawsze. To jest rodzaj po prostu czegoś, co jest. On to umiejscawia gdzieś na wsi, on to umiejscawia gdzieś na jakiejś wsi, gdzieś tam. Czasami niedokładnie, nawet pisząc, powiedzmy w operach, czy też później w kompozycjach fortepianowych, ale generalnie to są utwory bardzo klasyczne, w formie, w duchu, wyważone, spokojne i przeważają w jego twórczości utwory taneczne. No to jest właściwie tyle, co kompozycja jest. Co... Dlatego wydaje nam się, że warto powiedzieć i o tej muzyce i o kompozycjach Kolberga, bo jak gdyby to była jego prosta droga do etnografii i do folkloru. Gdyby nie umiłowanie muzyki, gdyby nie wyśmieni ta znajomość, Kolber miał podobno doskonały słuch muzyczny. Gdyby nie ta umiejętność zapisywania, bo od tego się zaczęło. Bo badacze folkloru, tak jak Państwo. Mówiłam, na warsztatach było bardzo, bardzo wielu, ale muzyki nie potrafiły prawie zapisywać. I od tego to się wszystko zaczęło. Od tego zaczęło się gromadzenie, y, archiwum i zbieranie tej gigantycznej ilości teczek, z których u nas znajdują się, możecie Państwo zobaczyć, około 2 trzecie, zaraz odpoczymy tą kartę, Około 2 trzecie, czyli nawet jeśli to wygląda w tej chwili dość niepozornie, tak, nawet jeśli to wygląda w tej chwili dość niepozornie, to proszę sobie wyobrazić, że takich teczek w sumie jest blisko 80. W każdej znajduje się kilkaset kart i to wszystko zebrał jeden człowiek. Część, ponieważ to do tego jeszcze dojdziemy, jak to się stało, że archiwum trafiło do Poznania, w każdym razie w tej chwili mogę już Państwu powiedzieć, że część materiałów jest w bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. To, co Państwo widzicie, to są mniej więcej dwie trzecie materiałów Kolberga. Z zamiłowania wobec tego etnograf i, i polszołysta, który zawsze i przez całe życie do tej muzyki wracał. I w tych rękopisach najwięcej, mimo wszystko, jakbyśmy nie mówili o etnografii, o antropologii Kolberga, zawsze pozostaje y, najwięcej muzyki. Tutaj jest przygotowany, może macie tam gdzieś pokaże później z bliska, to jest rękopis tak zwany terenowy Kolberga. To, co my odczytujemy, to nie są proste teczki, że my sobie bierzemy taką teczkę, czytamy po kolei, jak to Colbert napisał i sobie to przekładamy dawniej na maszynopis, dzisiaj do komputera i to wydajemy. Czasami odczytanie tego wymaga kilku dni albo tygodni, Albo ustalenie, jaka jest ostateczna wersja melodii, którą Colbert chciał zapisać w tym repopisie. Także zaczęło się właśnie od muzyki. I na samym początku Konberg założył sobie takie dwa zespoły jakby rękopisy, Takie dwie teki Dzisiaj my je nazywamy ponownie 13, 16 i 33 Jak to było pierwotnie do końca nie wiemy W jednej tece zapisywał z całej Polski wszystkie melodie ludowe Może macie coś o tej tece 33 i melodiach pokaż pokażesz, yy, powiesz? Yy, rzecz jest następująca Otóż aby prezentować to, jeśli można coś przekazać tak. linii, to jest właśnie owa Teka 33, który jest no, znaczy, tysiące zapisów. Ponadnym po kamieniu, no. My <grym> sami siebie ukaramy w ten czas. Tych zapisów jest tysiące. Generalnie. No to jest ponad 20 tysięcy tych zapisów teka, w tej chwili muzycznych. TK33 była specyficznym takim zbiorem, ponieważ w czasach Kolberga muzykę ludową wydawało się w taki sposób. Muszę przejść, jednak, Państwu pokazać, jak się przed Kolbergiem wydawało. Przepraszam bardzo. Prze, w czasach przed Kolbergiem muzykę ludową wydawało się w taki sposób. To jest zbiór w, w, w, w, w oryginale jest to zbiór tekstów Wacława Zoleska, y, pieśni ludowych, y, oryginalnych oczywiście, tekstów. Natomiast muzykę zebrał prawdopodobnie Karol Lipiński, ten znany skrzypek i opracował te pieśni w formie takiego akompaniamentu i głosu, czyli one wyglądają po prostu jak pieśń klasyczna, gdzie w zapisie jest, jest część wokalna tak i jest akompaniament dopisany przez tego twórcę muzycznego na fortepian. I początkowo pierwsze wydawnictwa Kolberga właśnie w taki sposób wyglądały. Kolberg wydawał te pieśni w Poznaniu u Żubańskiego oraz w różnych czasopismach. Wreszcie do tak. wydawał, wydawał doki na początku w poznańskim. Widocznie nie miał tak łatwego charakteru, jednak jak jakby się z wydawało, Albert, jak twierdzą nasi najstarsi pracownicy, bo popadł w konflikt nie tylko z Chochem, ale już wcześniej w Poznaniu popadł konflikt z wydawcą Żupańskim, który w 1945 roku odmówił Kolbergowi dalszego ciągu wydawania piśni. Kolberg musiał przenieść się do Leśna, do przyjaciela Ludu żeby wydawać swoje pieśni w opracowaniu z Pokłócili o pieniądze, I Tak, o pieniądze <laughs> Można poczytać korespondencję I do końca lat 40. Wydawał melodię, tak jak Państwo widzicie tutaj po lewej stronie, to jest właśnie kartka z Przyjaciela Ludu, wydawał w opracowaniu fortepianowym. Czyli no, tak, żeby można było śpiewać po salonach. Menartowicz napisał kiedyś do niego, że to jest brzydka muzyka, brzydkie teksty, no, że się postaram, ale że to tak nie przejdzie, bo to tak wszystko jest zbyt toporne. No i Kolbert do końca lat 40. wydawał w tej formie uładzonej, a potem jednak doszedł do wniosku, że w tej formie uładzonej to nie jest to, co jest ludowe. I dlatego pieśni ludu polskiego z 59. roku, które tu stoją, stoją, stoją za mną, są pierwszym Kolberga zbiorem bez tego opracowania, wydanym tak naprawdę chyba na bazie tej teki 33. głównie. Bez, bez opracowania fortepianowego. Tak. Natomiast e, być może pewien, e, pewien wpływ na to, jak Kolberg, Znaczy to, że on w ogóle przestał dopisywać cokolwiek do tej muzyki oryginalnej, którą przecież, jak widzimy, zapisywał oryginalnie, prawda? Bo to są zapisy ze słuchu państwu, jak zobaczycie. To są zapisy... Znaczy ktoś śpiewa, gra, proszony kilka razy o powtórzenie tego samego, tak? I on to próbuje zanotować wyłącznie, posługując się własnym słuchem. Czasami mogło się zdarzyć, że we dworze był fortepian, być może sobie pomagał Ale myślę, że generalnie to jest pisane po prostu na żywo Po prostu za pomocą wyłącznie własnych uszu zapisywane I myślę, że trochę na zmianę tej, tej postawy z takiej No tak jak widzimy w tym wydawnictwie Wacława Zaleska fortepianowej Którą Kolberg też uprawiał Mogło mieć zdanie napisane przez Chopina w korespondencji do przyjaciela Chopina Wilhelma Kolberga, który prawdopodobnie Chopinowi wysłał jakieś opracowania pieśni ludowych kolbergowskie. Napisał, że to są, że. To są za, za wąskie plecy, tak, a za szerokie wymagania. On no, w każdym razie skrytykował trochę taki pomysł i stwierdził, że to są te wszystkie piękności ludowe, mają przyprawione nosy, zaróżowione policzki i są sztuczne, przez to, że są tak opracowane. Dlatego Kolberg prawdopodobnie podjął taką dosyć no, rewolucyjną decyzję, właściwie jak na swoje czasy, ponieważ po wydaniu Pieśni Ludu Polskiego, tych już bez akompaniamentu, Józef Sikorski, przyjaciel Kolberga i taki no bardzo oddany człowiek napisał w recenzji krytycznie, że właściwie to tam powinien być akompaniament, bo nikt sobie przecież tego nie zagra, jak nie ma akompaniamentu. Także, yy, także nie każdy nie, chyba jeszcze nie do końca wszyscy rozumieli, o co w tym chodzi, że tak naprawdę chodziło mu o to, żeby pokazać to, jak to w oryginale wygląda. Yy, yy, jedną z rzeczy charakterystycznych jest to, że Kolberg nie zapisywał brzmienia kapeli. On on zresztą pisał o tym, że jego nie interesuje, jak to brzmi w kapeli, że jego interesuje tylko melodia, bo on uważa, że w melodii tkwi cała siła. W tekście, w powiązaniu między melodią i tekstem tkwi cała siła tego, tego folkloru oryginalnego. Polskiego. Może temu łatwiej było prawdopodobnie, jednak mimo wszystko nagrać, pojedynczą, zarejestrować pojedynczą osobę. Jakbyś pozbierał to, to ja teraz Państwu dam taką teczkę i coś opowiem, gdzie tu można swobodniej manewrować, bo one są w foliach już tutaj, rękopisy. Bo z czasem oczywiście, jak Państwo wiecie najlepiej, e, Kolberg e, zaczął zbierać również materiały dotyczące innych dziedzin folkloru, nie tylko muzyki. I tutaj mamy oczywiście trochę opisów terenowych wesel, głównie z Mazowsza, z, z Radomskiego, z Wielkopolski. O dziwo pokażemy jeszcze może na końcu, tą dziewiątą tętę poznańską, z Wielkopolski zachowało się bardzo mało rękopisów. Podejrzewamy, była to jedna z wcześniej za, y, wydanych monografii i podejrzewamy, że czystopisy Kolbert po prostu usunął. po wydaniu y, tych siedmiu tomów poznańskiego, bo, bo jest bardzo mało rękopisów, jedna ilość materiałów, która jest w poznańskich. W każdym bądź razie z czasem zaczął gromadzić wszystko, czyli rysunki, opisy, to co tutaj teraz puściliśmy Państwu, to jest tak zwana, my ją nazywamy umowny tekaryci. Tam jest troszeczkę też rysuneczków z poznańskiego. Są zdjęcia nawet też, fotografie no z XIX wieku. Tak, koniec XIX wieku to jest fotografia. Także proszę sobie, sobie zerknąć. Możemy sobie tą drugą? Tak, możemy jeszcze tą drugą. Poznańsku. Także w sumie w całym tym kolbergowskim archiwum, my sobie to tak umownie dzielimy, są rękopisy Kolberga, które stanowią mniej więcej 80-90% zawartości całego archiwum. Są również rękopisy obce, bo tak jak tutaj Ania mówiła, on miał współpracowników to nie był sztab współpracowników, ani to nie była stała jakaś grupa. To były osoby przypadkowe, najczęściej, albo ktoś zaprzyjaźniony. Kilka jest osób takich, o których można powiedzieć, że praktycznie są współautorami pewnych tom. Ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. Generalnie to są takie informacje, to jest właśnie ta rzeczona kiedyś Antonina Konowczanka czy materiału z generalnie ktoś przysyłał Goldbergowi na kartce papieru, na przykład słyszałem taką piosenkę w Końskich, w Radomskich, czy szanownemu panu się przyda. Często są to też tego typu um, zapiski. A więc te rękopisy Kolberga, rękopisy obce, wypisy z literatury, co często etnografowie zarzucali Kolbergowi, bo również w tych teczkach są stare gazety, to też później możemy wyjąć kawałeczki jakieś, stare gazety, albo wypisy z publikacji i z gazet. Ale on.. No, tak jak też mówiłam pewnie na warsztatach, jako jeden człowiek no, nie był w stanie tego wszystkiego sam zgromadzić, chcąc przygotować opis kraju do danego regionu, musiał się czymś posiłkować więc posiłkował się literaturą. Także z tego, ale tak jak mówię, no chyba gro, naprawdę zdecydowana większość to są rękopisy samego Oskara Kornberga. Tak, no i, i no, oczywiście zawsze jest tutaj dla nas jest, <grystanie> wszystkich, wszystkich swoich zapisów nie zdążył wydać. Nie, nie wiem, czy nawet wydał połowę, czy, czy nie mniej. W, w tej chwili jest tak, że każdy Tom Kolbergowski ma swój już suplement. Ta sprawa jest zamykana właściwie oraz zamknięta, całe, cały cykl edycyjny będzie zamknięty biografią Kolberga. My się głównie zajmujemy tym, żeby z, tych, z, tych, z tego całego zbioru, który Państwo widzicie, dam, wyłowić te rzeczy, które są za, wydrukowane przez niego, które rzeczywiście są w tych tomach i starych, i w tych latach jeszcze 70., 80., i, i wyłowić te, które nie są wydrukowane, te, które trzeba jeszcze opublikować, a jeszcze takie są. I dotyczy to zarówno tekstów, jak i melodii, a także niektórych ilustracji. Ostatnio została odnaleziona taka, zostały została odnalezione materiały właśnie też ikonograficzne, które już są tutaj włączone. A tutaj chciałam Państwu pokazać, nie wiem czy to widać dobrze, ale koryk do drukarza. Drukarz też miał bardzo ciężkie zadanie, bo tak wygląda rękopis przygotowany do z tym musiał sobie, Z tym musiał się uporać drukarz. Czyli ma podany, gdzieś tutaj z boczku, 249 numer przekreślony, taki miał być w Tomie Radomskim, poprawiony na 250. Z boczku gdzieś, której zwrotki mają iść pod numer 249. Do góry jest po poprzekreślane nuty i taką kartkę dostawał drukarz w drukarni i radź sobie człowieku i sklej z tego numer 247, 8, 9 50. Także no, trzeci, raz, powtarzam, Kolberg chyba tym pracownikiem do samego końca nie był. Tak, zachowały się na przykład próbne wydruki, to dotyczy kaliskiego 23 tomu. Są próbne wydruki z drukarni e, pocięte takie arkusze i na nich są notatki Kolberga na boku. Jeszcze to już jest druk. Strony, które miały już iść do książki i są jeszcze dodatki Kolberga, dopiski na e, co on chce jeszcze włączyć do tego tekstu, e, e, co by chciały jeszcze tam dodać. Z tego co widzę, to, to jest, proszę Państwa, jeden z niewielu dokumentów, który dotyczy poznańskiego. To są tak zwane szemata. Jeden się zachował. W której TC? 37, a więcej się zachowało. Między innymi TC 37. Ale to możemy chyba pokazać, tak? Ja mam chcę Państwa do obejrzenia. To są. To były po prostu wysyłane przez poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ankiety, które były wypełniane no, przez osoby takie jak na przykład Proboż, czy jakiś nauczyciel. jakaś nauczyciel, osoba piśmienna po prostu i one no, pokazują strukturę takich wielkopolskich wsi, szematów sze sze sze sze sze było, było wyprodukowane, w towarzystwie wyprodukowano 2000 sztuk takich ankiet. One są właśnie o tyle ciekawe, że one dotyczą Wielkopolski. I wyprodukowano 2000, żeby zebrać wiadomości etnograficzne z całego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 500 wróciło, to i tak było sporo, natomiast jest to takie o tyle unikatowe, że szematy zostały ustalone w 1939 roku, a Kolberg miał taki zwyczaj, jak z kimś pracował. Pojechał do jakiejś biblioteki, pojechał do jakiegoś towarzystwa. Jak najwięcej materiałów wypożyczał, często nie oddawał, kleiły mu się do rąk. No i szczęśliwie, bo po prostu to są jedyne, które ocalały, bo innych już nie ma. Te, które przetrwały, to są kopie tych z archiwum Kolbergowskiego i innych już w tej chwili. To są tak po prostu e, białe, białe kruki ma, w materiałach, tak. bo to tak naprawdę nie istnieją żadne inne dokumenty, które były z tego cyklu, tylko wyłącznie te, które no, zachowały się w tekach Kolberga. Także to jest taki no ślad po, tym, po, prostu, po tych badaniach etnograficznych, które już w XIX wieku były prowadzone. Tutaj macie Państwo, właśnie oglądacie ta zielona składka taka, w tak zwanej ceracie dermie, czy jak ją zwał, to w tej teczce znajdują się takie rysunki. To są rysunki terenowe, ten jest akurat z tak wyglądała kolbergowska praca nad strojem w terenie. Czyli próba jakiegoś jego narysu, przez niego wykonana jakiegoś rysunku i próba jakiegoś opisu, często też na drugiej stronie. Natomiast do tomu, no wiadomo było, że już ładny obrazek, już do gotowego tomu. I stąd właśnie ta współpraca, o której tutaj mówiłam z Hoffem w Południowej Wielkopolsce, która w końcu spełzła na niczym, ale podejrzewamy, że niektóre ładne, tak, ładne szpice, które posiadamy do, do poznańskiego, mogą być autorstwa y, Hoffa, natomiast współpracował z Wojciechem Wersonem Pracował też ze swoim bratem, pierwszym w pieśniach ludu polskiego są rysunki chyba Markoniego i Antoniego Holberga, bo brat Oskara był malarzem. Znakomitym malarzem, znakomitym. I tam już dawał te ryciny, że tak powiem, no, oddające Znaczymy. faktycznie ten ówczesny strój. Jeśli chodzi o ikonografię, to też jest taka ciekawostka, bo ostatnio właśnie koleżanka prowadziła badanie nad ikonografią Kolberga i zaczęliśmy tutaj wyciągać stare, różne takie zbiory i mamy Wójcickiego. I tam na przykład strój ludowy, tak zwany ludowy, wydany w 1836 roku, wygląda de facto jak strój szlachecki. Według Wójcickiego to jest strój ludu. Natomiast te kolbergowskie y, y, y, prace, one już są takie, one już oddają rzeczywistość ludowy. Ja pokażę, jak u Wójcickiego ta składka wygląda, jeżeli nie mamy bardzo zmanfretowanej. Nawet te postacie stoją u Wójcickiego ta w, w, w takich to dworskich postach. To, to są stroje, tak były pokazywane u Wójcickiego na przykład w 1939 roku, tak zwane stroje ludowe. To jak Państwo sobie popatrzycie, gdzieś tam w środku są postacie. Była taka ona, miała taką kolorową płatkę, ale ja nie wiem, czy ona nam po prostu nie... No też u, u Gołębiowskiego też są takie zafałki. Tak, nie wyprowadziła się. No w każdym razie tak to wyglądało wcześniej, w tych dawniejszych zbiorach. Także to też taka zasługa, oczywiście były alboły, były te alboły były jakieś prace w połowie nie zastępnego Są w ogóle też, ale też miały być wiejskie ale tak naprawdę to są biory historyczne. Natomiast u Kolberga to jest to jest ta rejestracja rzeczywistości tego, jak to naprawdę wygląda. Podobnie jak z muzyką. No i teraz efektem tego wszystkiego, tak jak Państwu mówiliśmy na warsztatach, był, był lud kolbergowski. I w czasach, kiedy miała zostać powołana redakcja i kiedy zapadła decyzja o wydaniu tych materiałów kolbergowskich, trzeba było zebrać pierwowzór. Nie było tego pierwowzoru i z trudem, E, udało się odnaleźć stare pomy Holberga wydawane w XIX wieku. I one u nas, u mnie tam ledwo co widać na zdjęciu. Tutaj za stronę, na tej kółeczce, ja sobie mogę przedstawić na razie. Tak wyglądały cały Mogę tutaj pański czyli takich mniej zniszczonych ogląd. Poznański jest. Poznański jest. Poznański jest. Poznański. Było poznański. To jest w uchronie Nie ma w to będą bajki poznański. poznański. poznański. poznański. To znaczy, on jest identyczny, taki jak to nasze wydanie, bo to nasze wydanie to jest dyrektywę tego starego. Lecz, tu, tu się czuje starszy papier, po prostu. <grym> Także redakcja stanęła jak bymy, przed takim zadaniem zgromadzenia tego starego filmu oraz zgromadzenia wszystkich tych rękopisów. Jak podobnie nie wiem czy to jest w miarę jasno, czy to Tutaj mamy tak, bo mamy to. Tak, to tak, się, tak. się mówi, w Poznaniu się zapala e, e, tak, światło, a w całej Polsce włącza, tak? Włącza, włącza, gasi, zapala. A on nas się gasi i zapala. <głosy> a drzwi zaglądu. Tylko, ona I, i dusza. Dusza, nie? Nie napiska, tylko u nas się drzwi zaglądu. I się wdusza. Nie naciska, tylko wdusza się. Przychodzi się po kolanach. No, się... Po kolana? Tak, a ta nawet u nas dialektolog, pan też mówi, że w Poznaniu się chodzi po nogach. Tak, po kolanach. Czy już po Jest Nie na dole, na górze, tylko na dole, do góry. Tak, do góry. I czeka się za kimś. Nie na Tak, Tak, tak. <głosy> Ja to dużo się musiałam nauczyć, jak to Ale mamy tutaj koleżankę. Pani jest Urodziłam się za obecną, na terenach obecnej Białorusi. Spędziłam i dzieciństwo w Małopolsce. I od 60 roku mieszka w Poznaniu. I opowiadałam swoje wspomnienia u babci. W Wielko, U jednej babci w południowej Wielkopolsce. I zawsze opowiadam tak. Siedzi w tym domu, siedzi i, e, I babcia w końcu mówi, no Agatko, no wyjdźże wreszcie na dwór Agatka dalej siedzi No Agatko, kiedy ty wyjdziesz na dwór? Agatka dalej siedzi No i oczywiście, no bo Agatka sama do dworu do Pani nie pójdzie bo w, tam gdzie ona się, tam, gdzie się wychowywała, do dworu, to się szło do państwa, do dworu a mnie się szło na pole po bo... znaczy, No jak ja się przyprowadziłam do Poznania, mieszkaliśmy na grobie, więc prawda, tak jak tutaj niemalże, i tam mówię do męża, tam doznają, dobra, to idę na pole, a oni w ogóle tak wiecie, tam, śmiech. <śmiech>, śmiech, gdzie, gdzie na <todziewanie> pole, to tutaj to widzisz te, to, to, to, to, to, to, a ja teraz pod dziecko to jest dylemat, bo czy mamy coś tak, czy tak? Później na przykład Mikołajcie zostawia pizza po prostu do muzyczku. Tak wiadomo, to w ogóle nie było czegoś z tego. No, no, no, Bogacowy. Do, ale ja się poddałam. No, ja, ja. Ale to są jego rozmowy, to są przez niego robione. Nie wszystkie są przez niego zrobione własnoręcznie. To są jego rozmowy. Dobra, Tak, że ja tutaj mam Także te to też To ja jeszcze szybciutko tak powiem na zakończenie, że na podstawie tych starych tomów wydał Instytut Rechings, czyli te toby oryginalnie to wydane z czasów Kolberga. Później z materiałów niepublikowanych wydaliśmy jego wszystkie studia, rozprawy, artykuły, korespondencje, właśnie te melodie w fortepianowym. A w tej chwili opracowujemy suplementy do tych tomów wydanych w XIX wieku, bo jeszcze są następne rękopisy, które mimo wszystko nie były wydane, plus jakieś komentarze do tego wszystkiego. A z takich innych prac instytutowych, yy, to możemy Państwa w tej chwili zachęcić. Mamy nadzieję, że będzie gotowa na początku roku i dostępna na stronie internetowej yy, taka antologia. Ona ze względów yy, różnych ideowych i tak dalej, nazywa się Antologia pieśni religijnych, patriotycznych i obrzędowych. Yy. No bo Instytut, tak jak powiedziałam, jest organizacją. Dofinansowana ze środków Ministra i Kultury i, i Dziedzictwa Została dofinansowana ze środków Ministra pod warunkiem, iż, że i tak dalej. Jest, będzie dostępna taka, taka antologia, ale właśnie zachęcamy do, do szukania materiałów w tej antologii. Tam będą teksty, będą melodie z całej Polski i będą takie krótkie przypisy. I teraz, jak Pani powiedziała o tym świewniku, to ponieważ my jesteśmy na etapie wyszukiwania dopiero materiału, to możemy tam jak najwięcej upchnąć z tego, co jest potrzebne w danym regionie na przykład. No w każdym razie, I będzie można z tego korzystać, tego bać tysiąc. Tysiąc jeśli w sumie z wszystkich tych trzech jakby kategorii. Ale to jest taka najnowsza praca, która też ma, ona ma charakter popularyzatorski, to nie jest stricte praca naukowa, no bo to, co my robimy z wydawaniem źródeł, to jest de facto praca naukowa, bo tak? zajmujemy się źródłoznawstwem, natomiast, czy edycją źródła. Natomiast to co robimy też w internecie, no to ma charakter taki popularyzatorski, to jest to co my możemy zrobić w Żeby z tego rzeczywiście faktycznie ktoś mógł korzystać, także myślę, że gdzieś tam w styczniu powinno się to pojawić, krótki powinny być pierwsze, jakieś teksty tak powinny nie, być już tak, już, już powinny być. Zachęcamy do korzystania z tego, no i tak jak, no staramy się cały czas jakieś tam materiały na tą stronę wrzucać, żeby po prostu... Mamy wyszukiwarkę melodię, ona jest jeszcze niepełna, ale jest uzupełniana stale, także mam nadzieję, że tam będzie przybywało w sumie tych melodii. I nosimy, przybywa. Się, nosimy się, też z takim zamiarem, żeby wydać, bo były kiedyś wydane przysłowia w ramach edycji Dzień wszystkich, tylko one są, no, naszym zdaniem, dziś nieczytelne i mało atrakcyjnej. Nosimy się też takim zamiarem, więc jeżeli nam się też uda zrealizować jakiś tam grant, to może zaczniemy właśnie od przysług związanych z pomocą. Dziękuję bardzo. Można zaglądać do, do sejfu, zachęcam, możecie też pokazać tam, jak to wygląda. Natomiast, ponieważ wiemy, że część z Was troszkę wcześniej musi wyjść Opuścić. na różne pociągi, niektórzy idą jeszcze do pracy teraz mam wręcz zaświadczenia, bo niektórzy potrzebują, tak, wspierają, ale też chcielibyśmy taki prezent od nas na zakończenie, które też mamy nadzieję, mógłby być fajną taką inspiracją dla, dla Waszej pracy. Książka, którą być może znacie, Marianny Okleja, cudawianki Polski, Folklor dla Młodszych i Starszych. Się też, pojawiają się też elementy, nie tylko biskupizny, ale też, też elementy wielkopolskie. Oczywiście mało jest tej Wielkopolski, no ale to my dobrze wiemy, że w takiej ogólnej wizji folkloru Chloru, ta Wielkopolska trochę, do, trochę gdzieś tam jest, no ale to znowuż, no to, musi, to jakby my od nas też to zależy, tak, czy o tych naszych lokalnych kulturach, naszych inicjatywach będzie wiedziało szersze grono, co w Wielkopolsce jest charakterystyczne, że każdy sobie swój zagonek gdzieś tam obrabia, tak, ale może teraz trzeba, że tak powiem, stworzyć jeden duży wspólny zagonek.